i przed chwilą, no, może nawet i lekki utwór, albo najlżejszy w tym całym zestawieniu. April in Brownsville. Kwiecień w Brownsville, kwiecień w Warszawie, za oknem ciemno. Nie tak mrocznie jak u Irvinga Josepha, chociaż państwo zauważają, że to niekoniecznie jest bardzo mroczna muzyka. No właśnie, no bo noir nie zawsze musi być mroczne, czego dowodem też jest cowboy bebop, z którego muzyki za chwilę posłuchamy. No, swego rodzaju dialog, już jakieś przetworzenie tego noir tam się odbywa. Tak jest, tak pisze pani Urszula na naszym Facebooku. Murder Inc. to cudowny muzyczno-filmowy klimat lat 60. Muzyczna świeżość i błysk, lekkość i zadziorność. Nie czuję zupełnie atmosfery grozy, tylko atmosferę zabawnej komedii kryminalnej skradającego się detektywa w garniturze i w ciemnych okularach. No, może jakieś, jak pisze pani Urszula, niewinne morderstwo w tle. Naprawdę nie jest groźnie, ale przyjemnie, nostalgicznie, onirycznie i całkowicie retro, zabawnie. No, to retro choćby też dlatego, że to, to, o czym mówiliśmy, mamy te referencje, te skojarzenia z programami telewizyjnymi z nie tak dawnych lat, nie z lat 60., tylko już. Y, późniejszych, to mimo wszystko no, da, dawnych, tak. to już są wspomnienia. A do tego, jeśli przypomnimy sobie, że podobnie brzmiała muzyka w serialach telewizyjnych amerykańskich, której twórcami byli Henry Mancini, John Williams także, Jerry Goldsmith, y, czy Lalo Schifrin, no to pozostajemy w y, takim kręgu muzyki, którą dobrze potrafimy zdekodować, dobrze ją potrafimy zrozumieć i możemy się w nią zanurzyć. Może dopowiedzmy sobie, bo kto wie, czy będzie kiedykolwiek okazja ponownie spotkać się z twórczością Irvinga Josepha, że jeśli kogoś z państwa interesuje jego twórczość, no to nie mam dobrych wiadomości, nie ma zbyt wiele nagrań. Można go posłuchać jako Sidemana, na przykład w nagraniach Lenny Horn, czy Felici Sanders, czy Rhythm Moreno. Natomiast jeśli ktoś szukałby tego rodzaju brzmień, które zaproponował na płycie Murder, Inc., to jest jedna tylko taka płyta, do której z całą, że tak powiem, odpowiedzialnością możemy Państwa odesłać. Ona nie jest bardzo trudno dostępna w wersji cyfrowej, można to sprawdzić. Ta płyta nosi tytuł Cole Porter in Percussion. Cole Porter in Percussion. I to jest album z muzyką Cole Portera, ale tutaj rzeczywiście Irving Joseph proponuje bardzo podobne rozwiązania brzmieniowe. To podobnie brzmiąca orkiestra, nieoczywiste grupowania instrumentów, mozaika przenikających się motywów, nad którymi albo pod którymi, jeśli jest w niskim rejestrze pomyślany temat, rozwijają się melodie. Muszę powiedzieć, że kiedy poznałem tę płytę Cole Porter in Percussion, to pomyślałem sobie, że właściwie to wielka szkoda, że Irving Joseph w którymś momencie postanowił wybrać jednak karierę muzyka koncertującego. On dużo udzielał się właśnie podczas yy, czy to recitali artystów, kiedy był domawiany, czy też po prostu jako, jako muzyk sesyjny, jako sideman. Także na Broadwayu sporo rzeczy prowadził. Niestety po takim żywym życiu muzycznym nie zawsze pozostają materialne świadectwa, po które możemy sięgać. Yy, dlatego cieszmy się, że jest płyta Murder, Inc. tak wspaniale ponownie wydana dostępna i z polskim komentarzem, i z oryginalnych taśm, właściwie brzmi to wszystko znacznie lepiej niż oryginalna płyta winylowa. Cieszmy się, że są te inne nagrania Irvinga Josefa. No i cóż. Ale gdy spojrzymy na dyskografię, na Discogsie, to w tych pozycji, w których w jakikolwiek sposób się udzielał, czy jako aranżer, czy jako muzyk, no to jest kilkadziesiąt, więc jeżeli ktoś bardzo chce iść tropem, to Irvinga Josefa to ma czego szukać na pewno. No to prawda, jako sideman, jako ktoś, kto nazwijmy to kolokwialnie, maczał palce w muzyce. Do tego trochę jest, tylko ja, ja bym to powiedział, że w większości są to rzeczy jednak trudno dostępne. Czy te rzeczy, które gdzieś zostały wskrzeszone w postaci cyfrowej, no to tego za wiele nie hmm. ma. Tutaj tego. No i tego to, za wiele nie ma. Tym bardziej fascynujące i bardziej nuczące, no tak? tak, tak dla ja ja myślę, że gdyby ktoś chciał napisać porządny artykuł, yy, dostać grant na to, żeby zbadać yy, twórczość Irvinga Josefa i też może jeszcze lepiej prześledzić tę jego drogę do Polski, hmm. no to to by była rzecz wspaniała. Czytałbym, jak to Lata 60. Klimat noir to już za nami. Przez cały czas słuchają Państwo programu drugiego polskiego radia i audycji Wieczór Płytowy. Jest 8 minut po godzinie 23. Noir. No i dorzucamy teraz do tego sporo składników, bo przed nami wielka uczta, taki no, można powiedzieć, hamburger. Taki dobry, dobry japońsko-amerykański hamburger tak może z wielu składników. Prawdziwe no. arcydzieło popkultury, czyli Cowboy Bebop, serial śniciro Watanabego z 98 roku. No i ścieżka dźwiękowa, a przynajmniej no, jej fragment, bo posłuchamy pierwszej płyty z muzyką z Cowboya Bebopa, płyty zatytułowanej po prostu Cowboy Bebop nagranej przez zespół Seatbelts, czyli no, taką super grupę, super big band pod wodzą kompozytorki, autorki tejże muzyki Joko Kanno. Będzie tutaj naprawdę wiele tego się mieszało, tych składników, jak no, w takim dobrym popkulturowym dziele. Kałbój no, Bebop czerpie garściami z najróżniejszych elementów popkultury, przede wszystkim amerykańskiej. No już sam tytuł, arcyamerykański, Bebop cowboy. Wszystko chyba jest jasne. Chyba, chyba wiemy, z czym to będziemy mieć do czynienia. Będziemy mieć tych Cowboy. będziemy mieć ten bebop, bo w warstwie muzycznej owszem, no pojawia się jazz. Co prawda bebop może nie, nie najczęściej. Hardbop S tak. częściej. Swing, dużo na pewno funk'u, no i najróżniejsze gatunki od ska przez dub po muzykę nawet ambientową. No i taką muzykę noir, właśnie taką muzykę, jaką kojarzymy choćby z Irvingiem Josephem. No nie dosłownie taka muzyka, to nie są dosłownie te same aranże, ale, ale gdzieś ten klimat jest tutaj osiągalny. Tak, ten łącznik jest bardzo czytelny. No właśnie nie, nie sam Irving... Joseph, A muzyka z seriali kryminalnych z lat 50. i 60. Czy to Lalo Schifrin wspomniany dzisiaj, czy wspomniany Jerry Goldsmith, czy Henry Mancini, budowali muzykę, do której Joko Kano no, bez wątpienia odwoływała się w sposób bardzo, bardzo czytelny. Ten bebop, wiesz, to tak się nad tym zastanawiałem, bo rzeczywiście ten czysty bebop właściwie nie ma go w ścieżce dźwiękowej. Ale jak to brzmi? Bebop. To jest jakby sięgnięcie do korzeni. Czemu w ogóle taką muzykę bebopem nazwano? Bo ona miała w sobie coś takiego, za czym chciało się podążać. I jeśli bebop, to raczej rozumiany jako bob, czyli jako jazz nowoczesny, a tego jest tutaj yy, całkiem sporo. Wydaje mi się, że dosyć symptomatyczne jest to, co napisał pan Grzegorz. Nie jestem jakimś wielkim fanem anime, ale Cowboy Bebop wyjątkowo mi się spodobał. Za klimat noir, no i oczywiście muzykę. Będę słuchał, panie Grzegorzu. Trzymamy za słowo sprawdzimy. Yy, o to chodzi, że anime to jest jakby ogromna rzeka, w której jest tak wiele różnych yy, nurtów, yy, seriali, filmów, że właściwie powiedzieć, że się nie lubi anime, to tak jakby się powiedziało, że nie lubię muzyki. No, no okej, okay, niektórzy tak mają, ale po prostu tam są bardzo różne opowieści i tu mamy do czynienia z takim, z takim wysmakowaniem tego filmu rysunkowego, z tego serialu animowanego, z wysmakowaniem popkulturowym. No bo powiedzmy tak, dla niektórych popkultura to będzie mieszanka tego wszystkiego, co już było nic nowego. No i tacy ludzie będą odchodzić od, od różnych rzeczy popkulturowych. Ale inni powiedzą tak. No owszem, mieszanka tego, co znane, ale z owej mieszanki tutaj przywołałeś pewne kulinarne skojarzenia. No to dopowiedzmy, tak jak w dobrej kuchni. Oczywiście zawsze możemy my mieć ryż, możemy mieć ocet, który się dodaje, paski nori. S są burgery są sushi. No, no więc właśnie. Wiem, że to taki wynalazek tutaj Otóż to. W właśnie do takiego, do takiego burgera nawiązywałeś. Więc te znane składniki można było i teraz przyjemność y, y, polega na tym, z obcowaniem, z takim dziełem, że z jednej strony rozpoznajemy te składniki, to było tutaj, to było tam, a to było jeszcze gdzieś indziej, ale cieszymy się z tego, jak one są Podane w jakim nowym kontekście, w jakim nowym kształcie, i ten taki element rozpoznania daje jednak coś, coś nowego. To nie jest tak, że, że tego typu produkty popkulturowe tylko powtarzają. No nie, one jednak tworzą nowe sensy przez nowe zestawienia, zestawienia te konstelacje migocą. I są one tutaj niezwykle czytelne, jakby nawet zdaje się, że one są tutaj celem niemalże kreowania tego specyficznego stylu. To nie, to nie, nie często się zdarza w Anime. No, jasne możemy doszukiwać się wielu tych elementów w różnych tworach japońskich animacji, ale tutaj mam wrażenie, że to wręcz jest jednym z głównych celów, żeby właśnie wydobyć na powierzchnię, że mamy tutaj Amerykę, mamy, mamy ten western, mamy jazz, no, że to wszystko jest takie cool tak naprawdę, że to jest takie świetne, takie powie, powiedziałbym nawet sexy. No, rzecz, rzecz jest zanimowana w nieprawdopodobny sposób. Też warto dodać, że Lata dziewięćdziesiąte, no, lata 80. 90. jeszcze początek lat zerowych to jest złoty okres w historii anime. Czasy, kiedy naprawdę jeszcze te budżety na tworzenie seriali, animowanych filmów były duże. Kiedy zespoły animatorów, rysowników pracowały w pocie czoła, żeby to jednak naprawdę wyglądało i naprawdę zapierało dech w piersiach. Akurat Shinichira Watanabe to jest świetny przykład, żeby pokazać Państwu co mam na myśli bo to jest twórca, który w trakcie swojej kariery stworzył kilka seriali znakomitych, które właśnie też w zasadzie opierały się na, na tym, o czym mówiłem, czyli tym takim emanowaniu różnymi wątkami popkulturowymi, bo po kołboju bibopie tworzy Samuraja Champru, czyli serial osadzony w feudalnej Japonii, którego akcja jest osadzona w tamtych czasach, a w którym wybrzmiewa już nie jazz, tylko muzyka y, hip-hopowa. No i teraz jest y, wydany bodaj dwa czy trzy lata temu serial Lazarus z muzyką Kamasiego Washingtona, Floating Points i... i, i, i... Zaraz sobie zaraz, przypomnimy. Zaraz tak, sobie tak, przypomnimy tak, tak. Y, ale jeżeli porównamy sobie jakość Bonobo? animacji... bo no bo, Jeżeli porównamy sobie jakość animacji tego serialu, który powstał y, trzy lata temu zaledwie, z serialem Cowboy Bebop sprzed już ponad ćwierć wieku, no to jednak różnica jest ogromna. Oczywiście na korzyść Cowboya Bebopa. I jeszcze jedna rzecz, jeszcze jedna uwaga, bo gdy zaczynaliśmy nasze spotkanie, ty powiedziałeś o tym, że anime to dla, dla kogoś to mogą być bajki dla dzieci. Ja przyznam, że jestem już w takiej bańce, że w zasadzie byłem zaskoczony, że jeszcze o tym mówimy, prawda? Że musimy przypominać jeszcze niektórym słuchaczom, że nie, anime to nie są bajki dla dzieci. To nie nie są muszą te, być. To nie, są te, nie muszą być. Są, owszem też, tak. Ale to nie są te chińskie bajki, jak to się kiedyś mówiło na seriale prezentowane na jednym z popularnych kanałów w polskiej telewizji lat 90. Jataman Piracki. pirackich na włoskich licencjach. Tak. Tam nie było dubbingu japońskiego, tego oryginalnego, tylko był dubbing yy, włoski, stąd... Yy, Gigi Latrotola. Gigi Latrotola, stąd wszechobecne Ayuto, czyli ratunku w serialu Yataman. Ale, ale, ale co? Cowboy Bibo był u nas, był Właśnie. u nas kilka lat później. Hmm. Był nadawany w jednym z kanałów komercyjnych w polskiej telewizji. To było bodaj... Yy, cztery lata po, po, po tej emisji japońskiej, po tej premierze w 98 roku. Zaraz przejdziemy do muzyki, bo być może część z Państwa, no to jest radio, więc raczej dla muzyki tutaj się spotykamy, ale proszę jeszcze o chwilę cierpliwości, bo dopowiedzmy sobie, może taki zarys fabularny, z grubsza, tak żeby ci z Państwa, którzy nie oglądali, nie mieli kontaktu, mogli sobie wyobrazić. No więc tak jak na Dzikim Zachodzie mamy łowców nagród, bounty hunters. Dwóch, no powiedzmy, przyjaciół, współpracowników na pewno, aczkolwiek jak to zwykle bywa w noir opowieściach, oni jednak się lubią. Czasem się czubią, ale bardziej się lubią powiedzmy ro romantyczny, tajemniczy i powiedzmy zgryźliwy. Dwa takie typy osobowościowe. I to by pasowało do dzikiego zachodu i rzecz się dzieje w kosmosie no powiedzmy dalekiej przyszłości, ale jak już wiemy, to już jest raczej taki retrofuturyzm. I tutaj jakby wszystko pasuje do takiej opowieści klasycznej, tylko że ta grupa łowców nagród zostaje bardzo szybko rozbudowana o postaci bardzo nieoczywiste. Czyli wątek Five Valentine, która pojawia się nieco później, prawie na samym początku, a także... Eda, czyli hakerki, hakera, no, postaci nieoczywistej, niebinarnej, która wprowadza takie wątki, powiedziałbym, komiczne, no właśnie dodaje do tego całego naszego y, dania popkulturowego ten kolejny element. Pojawia się też y, sympatyczny pies Korgi, Ain. No, no i właśnie, no, jest z tych bohaterów jeszcze więcej, bo Trzeba dodać, że to jest serial, którego fabuła jest wielowarstwowa i charakter jest taki wielowarstwowy. Jest ten element noir, jest ten wątek główny, który zasadzony jest na wątku miłosnym między głównym bohaterem, czyli Spike'em, a Julią. Pojawia się tam też antagonista, czyli Vicious. No i to ma takie znamiona właśnie filmu melancholijnego. Zawsze kiedy pojawiają się te wątki retrospektywne związane z przeszłością Spike'a, tą jego dawną miłością, Julią, no to właśnie wtedy do głosu przychodzi ten noir, deszcz. melancholia, deszcz, czarno-białe kadry, tak. róża wrzucona w kałuże. Mhm. Ale jest, to, jest ta warstwa właśnie bardziej komiczna, z pewnym dystansem, z tak. ironią. Czyli oprócz takiego długiego łuku tej historii romantycznej są poszczególne epizody, gdzie jakiś yy, yy, kogoś trzeba złapać, coś trzeba ukraść, yy, gdzieś kogoś trzeba przetransportować. Także yy, małe historie w jednych odcinkach i takie większe łuki, łuczki yy, rozbudowane na, yy, na no yy, ile tam było tych odcinków, już dokładnie nie pamiętam. Kilkanaście ładnych odcinków. 26, 20, dobrze mimo. pamiętam, tak? 26 odcinków, Duże po, plus film pełnometrażowy, no do którego też ścieżkę dźwiękową stworzyła Yoko Kano. No to przejdźmy z już z do muzyki. The przejdźmy, proszę państwa, do tej zwariowanej ścieżki dźwiękowej. Do tego hamburgera muzycznego, do gumy balonowej. Nie wiem, nie, nie, nie. jest burgera. Nie, nie, Zostawiamy. Hamburger, guma balonowa, to wiesz, Bubble Music je? to jest ta muzyka dla, dla nastolatków. Taka, taka, która no może jest, okay. wiesz, wyrzuć i już nie. A, a to jest, jakby esencją tego serialu jest to, że ta muzyka jest świetna, że właśnie ona świetnie pasuje, wiesz, do tych kadrów, ale później wracamy do niej. Już może nawet nam się zatarły te poszczególne opowieści, ci bohaterowie, a ta muzyka wciąż żyje. Tą, tym brzmieniem, tą werwą, tym rytmem, tym pulsem. Tak, bo w zasadzie te utwory, poszczególne kompozycje pojawiają się bardzo często tylko w trakcie jednego, jednej sceny właśnie, na przykład w serialu. Właśnie. Ale mamy wrażenie, jakby one powracały, bo jednak jest ten charakter. Ten charakter mm. tych utworów powraca. Czasami są inaczej aranżowane i tematy rzeczywiście powracają, ale w większości przypadków jest tak, że te poszczególne kompozycje jednak wybrzmiewają tylko raz. Są oczywiście wyjątki, tym wyjątkiem jest motyw czołowy, czyli tank. Kompozycja wybrzmiewająca w trakcie spektakularnej czołówki Cowboya Bibopa czołówki, no, rodem z filmów z Jamesem Bondem. O, zdecydowanie. Od razu przypomina mi się ten znakomity mistrz czołówek Soul Base, y, który tak fantastycznie na przykład do psychozy robi te, te cięcia, te graficzne y, gry z rytmem, jak wprowadzić imiona i nazwiska twórców. No, to jest po prostu majstersztyk. To jest cudowne, coś cudownego. Kiedy oglądałem ten serial, nie przełączałem czołówki, nigdy. Po prostu chciałem zawsze mieć tę muzykę, chciałem mieć tę czołówkę jeszcze raz na nowo to samo, e, obejrzaną. To, mam to samo. Tak, I tak, te... bo serwisy streamingowe pozwalają to przewinąć, ale nigdy nie, nigdy nie, nie naciskałem tego przycisku. Ale to może od razu dopowiedzmy, że tak jak w przypadku Murder Inc. był jeden utwór, który się zna, nawet jeśli się nie zna tej płyty i to było oczywiście State Evidence z sensacji XX wieku. Tak i tutaj być może państwo, no część na pewno wie, ale myślę, że sporo... Y, z naszych słuchaczy nie pamiętasz, że ten utwór tak dobrze kiedyś funk funkcjonował yy, no, w bliskim nam kontekście. W programie drugim Polskiego Radia no nawet. Pamiętają Państwo? Może pa zadajmy, o, zadajmy zagadkę. to pytanie. Zadajmy to pytanie. Wreszcie tak. jakaś zagadka w wieczorze płytowym. Niech będzie. Pierwszy utwór, tank. No, gdzie, w jakim kontekście pojawiał się na naszej antenie? To jest yy, sprawa historyczna, ale w sumie to nie tak odległa no, historia. Ty więc pamiętasz, to ja pamiętam. Pamiętają. Myślę, że słuchacze tak też. Jest tank. Dodajmy jeszcze Głosti Majensena, czyli współpracownika, długoletniego współpracownika Jokko Kanno pojawia się tam z pewnym cytatem, który no właśnie przewija się przy każdym odtworzeniu tej czołówki. Następnie no nie zwalniamy tempa. Rush, kolejny big bandowy wystrzał powiedziałbym. Później klimaty już westernowe, bo odezwie się harmonika ustna, kompozycja spooky i Następnie Bad Dog No Biscuit, absolutnie szalony utwór, przywodzący mi na myśl nagrania Otomo Yoshihide, czyli free jazz, pewne też noizowe zagrywki z przesterami gitarowymi. Pełna no zgoda. i co ciekawe, cytat, który być może Państwo rozpoznają, cytat z kompozycji Toma Waitsa, z kompozycji. Midtown z albumu Rain Dogs. No i zakończymy tę pierwszą stronę albumu z muzyką do cowboy'a bebopa, kompozycją pod tytułem Cat Blues. Rzecz wydana 21 maja 98 roku oryginalnie na kompakcie oficyny Victor Entertainment. My dzisiaj słuchamy reedycji winylowej. Zabawne, że najpierw był kompakt, a my słuchamy wznowienia winylowego. Takie czasy. Wznowienie z 2020 roku wytwórni Milan. No i podzielimy sobie dzisiaj tę płytę na kilka części. W związku z tym strona pierwsza, pięć kompozycji Jokko Kano i grupa Seatbelts. Blow this scene, get everybody in the stuff together. Okay, three, two, one, let's jam. Jaka muzyka wybrzmiewać będzie w kosmosie w roku 2070? A no może właśnie taka, jaką proponuje zespół Seatbelts pod wodzą Yoko Kanno, japońskiej kompozytorki, która w 98 roku stworzyła i nagrała ze swoimi muzykami teoto. Dźwięki. W wieczorze płytowym słuchamy dzisiaj płyty Cowboy Bebop, czyli muzyki do serialu w reżyserii Shinichiro Bego. No pięknie. Jest western, jest country, jest jazz, jest hardbop, jest Tom Waits, jest trochę noizu, trochę ska. No, dużo się dzieje w Układzie Słonecznym, po którym kosmiczni kowboje pędzą na swoich, no właśnie, jak to nazwać, żelaznych rumakach, kosmicznych rumakach, no, w, poszukiwaniu, nie źle, nie, tak. w poszukiwaniu gangsterów, za, tak. które, za które można otrzymać spore nagrody, bo no. przypominamy, że to jest opowieść o łowcach nagród Spajku, Dzecie, Five Valentine, Edzie i piesku Ainie, którzy przemierzają Układ Słoneczny Nieraz w klimacie melancholii, w klimacie noir, nieraz w klimatach zupełnie innych, bo tych wątków, które wywodzą się z popkultury jest na naprawdę dużo. Jest nawet taki wątek z obcego w jednym z odcinków, w którym pojawia się pasożyt, który przejmuje jakby kontrolę nad bohaterami. Zatem no, twórcy serialu czerpali... Garściami z najróżniejszych stron, z najróżniejszych światów. Pełnymi garściami i jeśli kogoś to przetłacza, to wystarczy wrócić do korzeni. Wystarczy zamienić przestrzeń kosmiczną na prerie, wystarczy zamienić te, jak to pięknie nazwałeś mechaniczne rumaki, na zwyczajne rumaki, i już właściwie mamy tę, tę historię, którą opowiadały nam westerny a później kino policyjne. To jest wszystko to, co dobrze znamy, tylko z tym, z tym nowym, kosmicznym yy, sztafarzem, który moim zdaniem bardzo dobrze się sprawdza, bo on podpowiada różne tropy, które odświeżają te opowieści na nowo. Muzyka, o tym jeszcze powiedzmy, ta muzyka odgrywa tutaj bardzo ważną rolę. Jest nie tylko muzyką ilustrującą poszczególne sceny, nadającą rytm, yy, muzyką, która yy, podpowiada emocje bohaterów, ale także ona pełni taką funkcję strukturalną, to znaczy poszczególne odcinki są y, opatrzone tytułami jawnie muzycznymi. Tak jest. No i fani myślę, że od razu reagują, kiedy widzą tytuły swoich ulubionych piosenek, swoich ulubionych artystów na tej planszy tytułowej y, z tytułem odcinka Kełboja bibopa. Wymieńmy kilka z nich. No, choćby Bohemian Rhapsody, czyli mm -hmm. odcinek 14. Jupiter Jazz. To nie jest tytuł, ale to nie jest tytuł piosenki, ale jest to bardzo muzyczny tytuł odcinka. I Jowiszowy Jazz. To w sumie brzmi całkiem nieźle, także po polsku. Sympathy for the Devil, Aha, Tutaj ukłon Stonsi. w stronę, tak jest. Ballet of, the of, Ballet of Fallen Angels, Honky Tonk Woman. No to znowu, znowu stąsi co my tu jeszcze mamy. Tak Tam patrzę na tę listę, czarnym, bo czarnym psie było, Black Dog. Black Dog pamiętam. Serenade. Właśnie. No, czyli też Cepelini tutaj gdzieś y, pobrzmiewają. No, no ma, czy... My Funny Valentine. Wracamy do jazzu. Tak. No i generalnie to są takie z jednej strony wytrychy nastroju, może trochę, ale także takie karty wizytowe, yy, które zagrane właśnie na planszy tytułowej mogą yy, oprócz nastroju także przywoływać pewne rytmy, pewne nerwy, jakieś takie, mogą to być skojarzenia z tekstami piosenek właściwie, tak, że mm -hmm. czasami są. To nie muszą być konkretne utwory. Czasami te tytuły odcinków odnoszą się do jakiegoś stylu muzycznego, do nastroju, który się z tym stylem wiąże. No ale tak czy inaczej zwracają uwagę słuchaczy, no my myślimy o słuchaczach, ale widzów przede wszystkim, na muzykę. Po prostu, żeby oprócz tego, żeby śledzić tę akcję, która pędzi w zawrotnym tempie, żeby zwrócić uwagę, że tutaj w muzyce coś się będzie ciekawego działo i no no, myślę, że ta pierwsza strona winylowej płyty już pokazuje z jak interesującymi kompozycjami mamy tutaj do czynienia, a będzie tylko lepiej. A mówiliśmy o tej wielowarstwowości wątków, fabuły samego serialu. To tak samo muzyka. Stylów jest tutaj naprawdę wiele, ale też to o czymś nam mówi. To też jest nie bez powodu, tak różnorodne. No bo mamy, mamy ten wątek noir, mamy ten wątek melancholii. Muzyka jazzowa, muzyka, która kojarzona jest często z przeszłością, bo ten jazz, który wybrzmiewa w tym serialu, to nie jest jazz tamtych czasów, jazz lat 90., jazz eksperymentalny, tak. prawda? Jest to raczej jazz sięgający do lat 50., -tych, 60. -tych. No i dlaczego tak jest? No bo jest ten wątek główny, głównego bohatera Spike'a, który no, żyje tą przeszłością, ciągle wspomina tę dawną miłość. No i jest to właśnie to, że jazz oddaje echo czegoś, co już minęło. Tak? To, to jest po pierwsze to muzyka, która buduje jakąś izolację bohaterów, buduje nastrój. Nostalgii. Mm -hmm. nie, tylko, nie tylko Spike y, żyje tą przeszłością. On czasami od niej ucieka. Inni bohaterowie też często uciekają od przeszłości, jak choćby Five Fa Valentine. Y, no, bohaterowie w końcu są kosmicznymi kowbojami, łowcami nagród. Są wolni. Nie mają jakiegoś y, y, może wyższego celu. Dryfują, no, a improwizacja, y, czy to nie jest właśnie swego rodzaju Yy, właśnie dryfowanie yy, yy, właśnie w jakimś nieokreślonym kierunku? No tak, tutaj yy, zgadzam się z tobą, a nawet bym poszedł chyba jeszcze troszkę dalej, że yy, w, w tym serialu yy, mamy taki, taką dobrą receptę dobrego science fiction, bo science fiction yy, przy, tym całym, przy tej całej otoczce yy, kosmosu gwiazd, statków kosmicznych, technologii, możliwości, które te technologie otwierają, jest wciąż opowieścią o człowieku, który w gruncie rzeczy jest tym samym człowiekiem. Odyseja kosmiczna, 2001 Odyseja kosmiczna od y, naszych przodków przez nas samych po, y, po, po daleką przyszłość. I do y, nie chcę mówić, że, że to jest ten sam poziom artyzmu co u Kubricka, ale jednak zachęcałbym do tego, żeby spojrzeć na ten serial, no właśnie takim trochę poważniejszym okiem, że to nie jest czysta rozrywka. To jest opowieść y, o ludziach. Ona jest ubrana w jakiś kostium, ona jest ubrana y, no ale to tak jak, nie wiem, tak jak Raymond Chandler, tak? Opowiadał o jakimś typie człowieka y, w jakiejś konwencji. I tutaj mamy coś, coś bardzo podobnego, gdzie, gdzie jednak możemy rozpoznać siebie w tych poszczególnych postaciach, jako te kamyczki rzucane przez los, przez, no, także przez przestrzeń kosmiczną. Przestrzeń sposób, absolutnie. To, to nas łączy z bohaterami serialu Cowboy Bebop. To może na razie tyle od nas, bo też piszą państwo na naszym Facebooku. Pan Piotr jeszcze raz. Przypomnijmy adres może. Wieczór płytowy atpolskieradio.pl To jest nasz adres mailowy, a adres facebookowy facebook.com ukośnik dwójka wieczór płytowy. No i pan Piotr. Obie płyty rewelacyjne. Wieczór płytowy, czyli wybieramy się do Nowego Jorku, a potem zaraz w kosmos. Tutaj znak zapytania. Cieszę się, że już jutro, bo to jeszcze jest wiadomość z wczoraj, wszyscy zamienimy się w detektywów. Będzie trochę westernowo. Trochę noir, ale z pewnością kosmicznie. Album Irvinga Josepha mógłbym yy, albumu Irvinga Josepha mógłbym słuchać bez końca. Kompozycje Still Pigeon i Double Cross to prawdziwe arcydzieła jazzu noir. Wspaniale, że w wieczorze pojawi się też legendarna ścieżka do Cowboya Bibopa. To muzyka z polotem i fantazją w, doda w dodatku skrojona na miarę. Wydaje mi się, że jest ona dość nietypowa jak na produkcję anime. Tutaj... Yy, Znak zapytania w nawiasie od pana Piotra. Do moich ulubionych fragmentów tej energetycznej ścieżki, która wyjątkowo dobrze sprawdza się także poza kadrem, należy utwór Spoki Doki z fenomenalną solówką na harmonice ustnej oraz Cat Blues. To kompozycje, które już wybrzmiały na pierwszej stronie ścieżki dźwiękowej do kałboja <coughs> Bibopa. Pan Piotr postawił ten znak zapytania, że to nietypowa muzyka jak na produkcję anime. No nietypowa, no jedyna w swoim rodzaju tak naprawdę, aczkolwiek przyznam się szczerze, że nie znam przypadków, no nie, jest, jest przecież Blue Giant, jest Właśnie. film z muzyką Flying Lotus, ale dobrze pamiętam. I nie, nie, nie z muzyką Hiromi, tam też jest Ach, hi Hiromi. Hiromi. Jest tak, autorką tak, tej tak, kompozycji, tak, tak. zatem Jazz. Tak. To być może, być może Flying Lotus to inny serial, którego mi teraz tytuł wyleciał z pamięci, ale tam, tam też jest o takim czarnoskórym samuraju. Tak. Tak, przypomnimy zaraz sobie, sobie, przypomnimy. Zaraz sobie przypomnimy. Być y może jazz w anime, myślę, że wcześniej też się pojawiał. No, no na pewno się pojawiał, ale nie był, nie był być może takim środkiem do którego który w zasadzie był też celem, prawda? Że jednak tutaj jest to serial bardzo muzyczny. No, muzyka jest bohaterką z wielu powodów. Mm -hmm. Mówiliśmy o tytułach o tych poszczególnych odcinków, które w zasadzie nawet nie są nazywane epizodami czy odcinkami, tylko sesjami. Sesjami, no właśnie. Tak więc myślę, że wokół jazzu i o jazzie w anime być może nie było wcześniej aż tyle. A teraz spróbujmy sobie wyobrazić, jak zrobić opowieść, która ma być poważna, ma mieć klimat noir, bez odniesień do muzyki jazzowej. No to by się nie dało, gdyby, gdyby ten serial ilustrowała muzyka orkiestrowa, gdyby ten serial ilustrowała muzyka, powiedzmy, elektroniczna, to byłyby zupełnie inne opowieści. No może taki Wangelis tutaj by się sprawdził, ale to też byłaby wtedy inna opowieść. A to miała być opowieść z przyszłości, ale jednak, jednak bardzo mocno zakorzeniona w przeszłości. A to ja tutaj przywołam nazwisko Judziego Ono znakomitego japońskiego aranżera, jazzmena, kompozytora, który no właśnie już znacznie wcześniej, bo już w latach 70. tworzył jazzowe ścieżki dźwiękowe do... Nie wiem, czy kojarzą Państwo, nie wiem, czy Ty, Mariuszu, kojarzysz taką serię o Lupinie trzecim. To jest cała, całe uniwersum właśnie utrzymane w klimacie filmów gangsterskich, nawet swoje trzy grosze do tego uniwersum dorzucił Hayao Miyazaki, bo w latach 70. stworzył pełnometrażowy film anime, zatytułowany Zamek Kaliostro. I to pamiętam. Tam, co, tam nie, nie jestem pewien, kto stworzył muzykę. To już nie, mógł nie być Yuji Ono, ale do wielu właśnie tych wcieleń serialowych Lupina trzeciego czyli do, to jest chyba wnuk Arsena Lupina, ta, ta, ta, takie są Jakoś korzenie tak. tej postaci, mm. to Yuji Ono jak najbardziej swoje funkowo, jazzowo, orkiestrowe kompozycje tam dostarczał. Przed nami kolejna porcja muzyki, ale widzę, że chyba państwo nie pamiętają, ale czy na pewno nikt nie pamięta, gdzie pojawiał się utwór Tank, który otwiera y, album z muzyką do serialu Cowboy Bebop. No spróbujmy, przypomnijmy to pytanie. Ten utwór, który brzmiał na samym początku tego fragmentu ze ścieżki dźwiękowej do serialu Cowboy, Cowboy Bebop, no, no to już dopowiemy, stanowił podstawę sygnału jednej z audycji dwójkowych która brzmiała swego czasu na naszej antenie. My ją pamiętamy z Krzysztofem dobrze. I mamy nadzieję, że państwo również, to ja może dorzucę jakąś płytę, bo mam, mam taką płytę, <śmiech> którą mógłbym się podzielić z osobą, która pamięta, co to była za audycja. Może to państwa zachęci tych, którzy słuchają y tej Mówimy dzisiaj sporo o przeszłości, Tak, tylko dodam, że przeszłość, przeszłość, przeszłość. tutaj no tak, jest przeszłość. Istotnym, istotną podpowiedzią. No Może tak, tak. To co? Tak. Może być tak? Archiw... Nie, nie, nie, to już za, za dużo. Nie, nie, za dużo, za dużo. <słuchamy> no to co? To słuchamy? Słuchamy dalej. Słuchamy do, końca. słuchamy do końca tej ścieżki dźwiękowej, czyli przed nami strona B i C, bo na stronie D tego wznowienia, którego dzisiaj słuchamy, są y, utwory dodatkowe, tak zwane bonusy. Na nie też przyjdzie pora. Mam nadzieję, że starczy czasu. No ale y, y, posłuchajmy tego, co wybrzmiewało y, na tej oryginalnej płycie z 98 roku. Zaczynamy od utworu Kosmos. No i następnie no, wspominałeś Wangelisa. No i tutaj ten Wangelis się pojawi. Pojawi się ten saksofon z Blade Runnera, no. z łowcy androidów w kompozycji Space Lion. Mm, już marzę. Kosmiczny trans, i to jeszcze z wątkiem etnicznym, który pojawia się na koniec tego utworu. Piękna kompozycja. Ja nie wiem, czy, moja, czy nie jest to moja ulubiona kompozycja. Moja też chyba. To wiem. Mhm. Space Lion to drugi utwór, trzeci: Walls for Zizi, następnie Piano Black, później Pod City i strona C too good too bad car 24 the egg and i felt tip pen rain digging my potato e memory